Ciebie kurwo, stara kurwo jeba cię Myślisz, że się ciebie boję, bo bało ci się psie I teraz stara kurwa, czyli policja jebana Że do więzienia wsadzać tak bez żadnego gadania I twoja biała pała, którą przy nosisz To w pracy stara kurwo, na przysiadzie się z nią wozisz I co jebana kurwo, po co te twoje kajdanki Jak będzie trzeba kurwa, to ja ty mam jak matki I bez żadnej zasadzki, bez szukania my po mieście. Jak nie wiesz co to, to będzie, będzie grube pierdolniecie I po co te pościgi, protokoły, zatrzymania Jak dzieciak lat pytań, Cię, właśnie ci dom opierdala I niech to leci echem i niech prosto w ci jebnie Usłyszysz mnie na pewno, ale regi jest już pięknie Jebać ciebie kurwo cię zajebany Na komendzie to twarde, jak tam jak tamto żyziobstrany Jebać czy ty kurwo stróżu prawa zajebany A jebać czy ty prześlał w mordę wyjebany Jebać ty kurwo cię zajebany Na komendzie to twarde, jak tamto żyziobstrany Jebać czy ty kurwo stróżu prawa zajebany A jebać czy ty prześlał w mordę wyjebany yeah. What <laughs> the? I to ty stara kurwo czemu bijesz mało latu Weź nie mów nic nikomu i posłuchaj tego rapu Straszycie mnie sankcjami, powineliście mi brata Bo znowu zajebała go zuby jakaś mata I jebacie to a tak stara kurwo do jebania Za wszystkie moje pi co ja miałem do odjebania I wreszcie się ta pała według to są kurwy dwani A jak jeden wychodził to cię kurwy przykuwali I jebacie ty kurwo stara kurwo jebacie Jeba ciebie kurwo policjancie zajebany Na komencie to twarde, a jak sam to rzezi obstrany Jeba ciebie kurwo stróżu brawa zajebany Jebać się ty przeszłał w mordę wyjebany 1905 dni